Rozdział piąty. Ulica Pokątna. Następnego ranka Harry obudził się wcześnie. Chociaż wiedział, że jest już jasno, nie otwierał oczu. To był sen, powiedział sobie stanowczo. Śnił mi się olbrzym Hagrid, który przyszedł, żeby mi powiedzieć, że mam pójść do szkoły czarodziejów. Kiedy otworzę oczy, będę znów w komórce pod schodami. Nagle usłyszał donośne stukanie. No tak, ciotka Petunia już stuka do drzwi, pomyślał Harry i zrobiło mu się smutno, ale wciąż nie otwierał oczu. To był taki cudowny sen. Puk, puk, puk. No, dobra, wymamrotał Harry Już wstaję Usiadł i wówczas zsunął się z niego czarny płaszcz Hagrida Chata była pełna słońca, burza już przeszła Sam Hagrid spał na zapadniętej kanapie A w okno stukała pazurem sowa, trzymając w dziobie gazetę Harry wstał, czując, że szczęście rozpiera go jak wielki balon, który ktoś w nim nadmuchuje Podszedł do okna i otworzył je szeroko Sowa wleciała i upuściła gazetę prosto na Hagrida, który nawet nie drgnął, tylko spał dalej. Sowa wylądowała na podłodze i zaczęła atakować czarny płaszcz Hagrida. Przestań! Harry próbował odpędzić sowę, ale kłapnęła na niego dziobem i dalej szarpała płaszcz. Hagrid! zawołał Harry. Tu jest sowa i zapłać jej! mruknął Hagrid ze swojej kanapy. Co? Chcę zapłaty za dostarczenie przesyłki. Poszukaj w kieszeniach! Płaszcz Hagrida składał się chyba z samych kieszeni. Męki kluczy, kulki chleba, miętówki, kłębki sznurków, torebki herbaty. W końcu Hary wyciągnął garść dziwnych monet. — Daj jej pięć... Knutów, powiedział Hagrid sennym głosem. Knutów? To te małe, brązowe. Harry odliczył pięć brązowych monet, a sowa wyciągnęła nogę, do której był przywiązany skórzany woreczek, dając mu do zrozumienia, żeby włożył tam pieniądze. A potem wyleciała przez otwarte okno. Hagrid ziewnął potężnie, usiadł i przeciągnął się. No, Harry, komu w drogę temu czas? Musimy się dostać do Londynu i kupić ci wszystko, czego potrzebujesz do szkoły. Harry obracał w palcach monety. Właśnie pomyślał o czymś, co sprawiło, że poczuł się tak, jakby ktoś przekłuł ten balon. Hmm, Hagrid... Mm — Mhm — odpowiedział Hagrid, wciągając wysokie buty. — Ja nie mam pieniędzy, a słyszałeś, co mówił w nocy wuj Vernon? Nie da ani grosza, żebym się uczył magii. — Nie przejmuj się — rzekł Hagrid, wstając i drapiąc się po głowie. — Myślisz, że starzy nic ci nie zostawili? Ale skoro ich dom został zniszczony, przecież nie trzymali złota w domu, chłopie. No więc najpierw do Gringota... To bank czarodziejów, zjeckie kiełbaskę, wcale nie są takie złe na zimno, a ja nie odmówiłbym też kawałka twojego urodzinowego tortu. Czarodzieje mają banki? Tylko jeden. Gringota. Należy do goblinów. Harry upuścił kawałek kiełbasy. Goblinów? Tak, więc tylko wariat próbowałby go obrabować. No nie, nie zadzieraj nigdy z goblinami, Harry. Bank Gringota to najbezpieczniejsze miejsce pod słońcem, jeżeli masz coś cennego. Oczywiście z wyjątkiem Hogwartu. Teraz mi się przypomniało, że i tak muszę odwiedzić Gringota. Dumbledore mi kazał. No wiesz, sprawy szkoły. Wypiął dumnie pierś Zwykle dają mi do załatwienia różne ważne sprawy Sprowadzenie ciebie, zabranie czegoś u Gringota Wie, że na mnie może polegać No, mamy już wszystko, dojdziemy idziemy Harry wyszedł za nim z chaty Niebo było już czyste, a morze migotało w blasku słońca. Na brzegu kołysała się łódź, którą wynają wuj Wernon. Na dnie było pełno wody. — Jak się tu dostałeś? — zapytał Harry, rozglądając się za jakąś inną łodzią. — Przyleciałem. — Przyleciałeś? — Tak, ale wrócimy tą łajbą. Nie wolno mi używać czarów, kiedy nie muszę. Wleźli do łodzi. Harry gapił się na Hagrida, próbując go sobie wyobrazić jak fruwa. — Chociaż wstyd by było wiosłować — powiedział Hagrid, spoglądając na z Zukosa. — Gdybym tak tego trochę przyspieszył, to chyba mogę liczyć na ciebie, że nie będziesz o tym gadał w Hogwarcie, co? — Oczywiście — odpowiedział Harry — rad, że zobaczy nowe czary. Hagrid wyciągnął swój różowy parasol, stuknął nim dwa razy w burtę łodzi i pomknęli w stronę lądu. Dlaczego tylko wariat chciałby obrabować bank Gringota? zapytał Harry Zaklęcia, czary, odrzekł Hagrid, rozkładając gazetę Mówią, że skarbca strzegą tam smoki No i musiałby znać drogę, a to nie takie proste Gringot leży setki mil pod Londynem, głęboko pod ziemią Zdechłbyś z głodu, próbując tam się dostać, zanim byś coś stamtąd zwędził Harry siedział i rozmyślał nad tym, a Hagrid zabrał się do swojej gazety. Był to prorok codzienny. Wój Vernon nauczył Harego, że nie wolno przeszkadzać ludziom, kiedy czytają gazetę, ale tyle było pytań. Harry z trudem się powstrzymywał, by nie zadać pierwszych dziesięciu. – Ministerstwo Magii jak zwykle robi okropny bałagan – mruknął Hagrid, przewracając stronę. – Więc jest Ministerstwo Magii? — zapytał Harry, zanim zdołał ugryźć się w język. — Jasne — odrzekł Hagrid. — Oczywiście chcieli, żeby Dumbledore został ministrem, ale on nigdy by nie opuścił Hogwartu, więc zrobili nim starego Korneliusza Knota. W rzeczy samej straszny z niego partacz, co weźmie to z knocin. Więc co rano przysyła Dumbledorowi sowy, pytając o radę. — Ale co to Ministerstwo Magii robi? — no, ich główne zajęcie polega na ukrywaniu przed mugolami, że są jeszcze w tym kraju czarownice i czarodzieje. Dlaczego? No dlaczego? Sam pomyśl, Harry. Co by to było? Przecież każdy ma jakieś problemy i chciałby je załatwić za pomocą czarów. Nie, lepiej niech nas zostawią w spokoju. W tym momencie łódka uderzyła łagodnie o ścianę przystani. Hagrid złożył gazetę i obaj wspieli się po kamiennych schodkach na nabrzeże. W drodze na dworzec Hagrid wzbudzał spore zainteresowanie wśród przechodniów, a Haremu trudno było mieć do nich oto pretensje. Hagrid był nie tylko dwa razy wyższy od normalnych ludzi, ale nieustannie wskazywał palcem na różne zwykłe rzeczy, takie jak parkomaty i mówił na głos. Widzisz to, Harry? Widzisz, co wymyślisz? — Zostaliły te mugole, co? — Hagridzie — powiedział Harry, lekko zdyszany, bo musiał dotrzymywać olbrzymowi kroku. — Więc w banku Gringota są smoki? — No, tak mówią — odpowiedział Hagrid. — Cholipka, chciałbym mieć smoka. — Chciałbyś mieć smoka? — Zawsze chciałem mieć smoka, jeszcze jak byłem dzieckiem. No, jesteśmy. Doszli do stacji. Pociąg do Londynu odchodził za pięć minut. Hagrid, który nie znał się na pieniądzach Mugoli, jak je nazywał, dał kilka banknotów haremu, żeby kupił im bilety. W pociągu ludzie jeszcze bardziej wybałuszali na nich oczy. Hagrid zajął dwa miejsca i zajął się robieniem na drutach czegoś, co wyglądało jak kanarkowo-żółty namiot cyrkowy. — Masz ten list, Harry? — zapytał, nie przerywając robótki. Harry wyjął z kieszeni pergaminową kopertę. — Dobra, tam jest lista wszystkiego, co ci będzie potrzebne. Harry rozłożył drugi arkusz papieru, którego uprzednio nie zauważył i przeczytał. Hogwart, szkoła magii i czarodziejstwa. Umundurowanie. Studenci pierwszego roku muszą mieć trzy komplety szat roboczych, czarnych, jedną zwykłą... Spiczastą tiarę dzienną, czarną, jedną parę rękawic ochronnych ze smoczej skóry albo podobnego rodzaju, jeden płaszcz zimowy, czarny, zapinki srebrne. Uwaga, wszystkie stroje uczniów powinny być zaopatrzone w naszywki z imieniem. E, podręczniki. Wszyscy studenci powinni mieć po jednym egzemplarzu następujących dzieł. Standardowa księga zaklęć, pierwszy stopień, dzieje magii, Teoria magii, wprowadzenie do transmutacji, tysiąc magicznych ziół i grzybów, magiczne wzory i napoje, fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, ciemne moce, poradnik samoobrony, pozostałe wyposażenie, różdżka, kociołek, zestaw szklanych lub kryształowych fiolek, teleskop, miedziana waga z odważnikami. Studenci mogą także mieć jedną sowę albo jednego kota, albo jedną ropuchę. Przypomina się rodzicom, że studentom pierwszych lat nie zezwala się na posiadanie własnych mioteł. — I to wszystko można kupić w Londynie? — zdziwił się na głos Harry. — Jak wiesz, gdzie szukać? — odrzekł Hagrid. Harry jeszcze nigdy nie był w Londynie. Natomiast Hagrid, choć sprawiał wrażenie, że wie, dokąd zmierza, najwidoczniej nie był przyzwyczajony do normalnych środków transportu. Ugrząsł w bramce do metra i uskarżał się głośno, że siedzenia są za wąskie, a pociąg za powolny. Nie mam pojęcia, jak temu gole radzą sobie bez czarów, oświadczył, kiedy wspinali się po zepsutych ruchomych schodach, które wyprowadziły ich na ruchliwą ulicę pełną sklepów. Hagrid był tak wielki, że pruł przez tłum jak lodołamacz Haremu pozostawało tylko podążać za nim Mijali księgarnie i sklepy muzyczne, kina i restauracje z hamburgerami Ale żaden sklep nie wyglądał na taki, w którym można by kupić różdżkę była to po prostu zwykła ulica zatłoczona zwykłymi ludźmi. Czy to możliwe, żeby setki mil pod nimi spoczywały stosy złota czarodziejów? Czy naprawdę są sklepy, w których sprzedaje się księgi z zaklęciami i latające miotły? Czy to wszystko nie jest jakimś jednym wielkim żartem wysmażonym przez darslejów? Gdyby Harry nie wiedział, że darslejowie nie mają poczucia humoru, mógłby tak pomyśleć. A jednak, choć wszystko, co mu dotąd powiedział Hagrid, było zupełnie niewiarygodne, jakoś czuł do niego zaufanie.